Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie ponownie w kolejnym odcinku podcastu. smacznego podcastu Anusz Witelec. Z tej strony Paweł Prokopowicz, a po drugiej niezmiennie... Jacek Umisza, jestem, słuchajcie, jestem taki ociężały, bo właśnie pomyślałem sobie taką rzecz, słuchajcie, taka historia. Słuchałem ostatnio audiobooka Boże Igrzysko, tam była opowiedziana historia Polski i co tak pomyślałem, że jeżeli wy na przykład zjedliście na przykład zawijki, Mm -hmm. I do tego poprawiliście jeszcze jajkiem na miękko, i do tego jeszcze poprawiliście powiedzmy kanapkami z serem kozin i z pomidorem, i jesteście pełni jak antałek, i myślicie, że och, to było królewskie śniadanie, to wyprowadza was z błędu. Korebot Wiśniowiecki z tego czasu w historii Polski wziął sobie za żonę taką jedną panią i e, f, jako u, uczna, uczta śniadaniowa była po, po mszy na Jasnej Górze wyprawione było śniadanie i słuchajcie, co oni tam jedli w czasie na tym śniadaniu? No na pewno jedli kapustę, bo to takie było warzywo, które nie było obce, marchewka, pietruszka. słyszałem, że też jedli, tylko takich w takich trochę półdzikich dla nas dzisiaj odmianach, ale powiedz, co tam, co tam było na tych stołach? Było tak, 300 barżantów, 5 tysięcy kuropat, 6 tysięcy par indyków, Ojej. 3 tysiące par cieląt, 400 wołów. 4 tysiące baranów i tyleż jagniąt, 100 jeleni, 5 łosiów, 2 tysiące zajęcy i kilkadziesiąt dzików. No to mieli spust. A potem były owoce, konfitury, i później podawano jeszcze cukry w kształcie piramid i kolosów. Mhm. No właśnie nie było takich słodyczy jak dzisiaj, w takim rozumieniu naszym cukierki, jakieś ciastka. No jakieś ciasta pewnie może i były, ale ja też czytałem, bo czytam teraz książkę taką o, o średniowieczu. I na przykład na stołach królowej Jadwigi, która lubiała coś słodszego chrupnąć, bywały konfekty, czyli takie cukierki, takie kulki okrągłe, obkładane tak jakby z, z zewnątrz złotą folią. Takie po prostu złote kulki słodkie i podobnie już no, były niebywale one drogie i przeciętny człowiek w ogóle nie mógł sobie pozwolić na tego typu słodycze, ale gdzieś królowa podobno gdzieś lubiała hut coś takiego, a też inną wersją tych słodyczy były tak zwane konfekty o konsystencji takiej półpłynnej, pewnie coś takiego jak jakiś pomiędzy konfiturą a miodem, które w jakichś tam słojach, czy też garkach klinianych przetrzymywano i też można było sobie coś tam takiego podjeść. No tak i jeszcze, oczywiście, no ja tu tak troszeczkę taką chcę <grafię> co chciałem powiedzieć, no to, jest, to było ogromne, bo to był król, t, t, dwór królecki. To było królec na ileś tam i... set osób, albo pewnie na ileś tak, tysięcy. I, tam. Ileś tam ludzi, wiesz, no na pewno jacyś tam, wiesz, e, e, łowczy chodzili gdzieś i tą zwierzynę polowali, żeby dostarczyć na stół już tam kucharzy, podkuchennych kucharek i innych, tych oprawiało to wszystko i to wszystko było przygotowane, prawda ale sam mhm. rozmach jest niesamowity. No, Myślę, no wyobraź sobie bardzo... stanąć i przygotować te, te wszystkie potrawy, ileż to osób musiało w jakie kuchni. To chcecie, kuchnie, no. Jakie to kuchnie były, no wtedy kuchnie mhm. to były, piece, Ile tam drwa szło, palenia tego wszystkiego. A z tymi słodyczami, tak. Ja myślę, że tutaj dużo słodyczy przyszło do Polski, wiesz, bo to już było po tych już najazdach tatarskich, nie na najazdach, mm -hmm. więc było tego, wiesz, tutaj. Myślę, że kuchnia arabska, gdzieś tam te klimaty, tak, o, właśnie wschodnioazjatyckie, tak, że, że tak. stamtąd to do nas przychodziło, to tutaj masz rację. Ciekaw jestem, jakie przyprawy były używane wiesz, w tamtym czasie. No, na pewno sól, która była gdzieś tam dobywana, ważona. No, była bardzo cenna. I bardzo Polska cenna. była jednym z ważniejszych eksporterów i tutaj, wiesz, no, w Polsce były dwie kopalnie mhm. soli. Na pewno ważono piwa, ale to pewnie takie bardziej dla, wiesz, dla, dla pospólstwa, dla robotników, a no, na stołach takich bardziej zamożnych na pewno gościły wina i to nie tylko polskie, ale i madziarskie, węgierskie, bo tutaj na pewno wiesz Kraków, Sandomierz to, były, to był ten winny szlak, były mhm. miasta, gdzie można było składować wina, mhm. ale też i no, w naszych regionach tutaj były polskie winnice. Mhm. Mi się to przypomniało, jeszcze gdzieś to w jakiejś książce historycznej słyszałem czy czytałem o tym, i tutaj właśnie jest taki, tam gdzie Gabrysia pracuje, jest taki mm -hmm. właśnie turek a, i on i przywiózł, jak był tam u nich, u nich tam, u nich, no u siebie jak tam był, a, to wrócił i przywiózł takie, wiesz, takie słodkie, wiesz, jakieś tam, takie pralinki, jakieś cukierki czy coś tam, to to było takie słodkie, że mm -hmm. aż mdłe, strasznie, wiesz. Niektóre dziewczyny to tylko zjadły po pół i i ukradkiem schowały i mówiły, że zjadły, bo były za słodkie, Aha. za bardzo mocno słodkie, wiesz. Takie przesłodzone to wszystko było. Ech, no i to a propos tych słodkości i tych ogromnych rzeczy. I słuchajcie, i teraz przechodzimy właśnie tutaj. A, to mi się przypomniało, to jeszcze powiem o drugiej rzeczy. No w każdym razie, jesienną porą jemy więcej a, rzeczy takich tłustych, żeby tam ten tłuszczyk się nam odkładał i nas ogrzewał. Więcej rzeczy słodkich, czyli takich energetyzujących nas, nas. Tak, to prawda. I ja proponuję właśnie na dzisiejszy. Nie pamiętam, który z odcinków, myśmy robili taką letnią porą. To było właśnie też tam coś było takiego właśnie gorącego. Jakaś tam ta zupa była chyba czy coś takiego taka gorąca. Zimowa. No, mhm. zimowa. No i była taka. To przypomnijcie sobie, jak sobie zajrzeć do archiwum i dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj e, zmierzamy ku czemu. Aha, no jeszcze oprócz tego pasztetu jeszcze mamy się zmierzyć z zającem, ale ja obawiam się, że jestem za cienki i nie potrafię, wiesz, zająca oprawić, chyba, że może byłby oprawiony taki, tak mi się wydaje. No nie wiem, no na razie, na dzisiejszy jeszcze, jeszcze zająca nie będę oprawiał, a dzisiaj zajmiemy się pieczeniem, e, pieczenią wieprzową. O, bardzo proszę, ja powiem Ci, że tak jak za... Nie wiem, czy to już o tym mówiłem, ale tak jak za wieprzowiną, może nie za bardzo przepadam. Ale opowiem, e, obiecuję, że opowiem następnym razem o pieczeni e, wołowej, bo tak jak wcześniej już mówiłem, skłaniamy się coraz bardziej ku e, wołowemu mięsu. To tak, akurat wołowina to jest coś, co ja lubię. Mm -hmm, mm -hmm. Ale ja Ci powiem szczerze, tak, y, zgadzam się z Tobą, ale powiem Ci szczerze, że ostatnio właśnie jak żeśmy wrócili do wieprzowiny, to takim, y, może to wynika z przyzwyczajenia, czy coś takim sentymentem, przypomniał mi się ten smak i... Y, tylko musi być to dobre, to musi być dobre, y, dobre mięso, przypomniał mi się ten smak i tak powiem, no, smak, tak, pamiętam, to pamiętam. Okej, okay, dobra, wracamy do przepisu, słuchajcie, kawałek mięsa, od szynki lub łopatki. A... Do tego będzie majeranek, do tego będzie kminek, cebula, jabłko, czubata łyżka, smalcu, sól, pieprz. I teraz tak, mięso natrzeć solą, mhm. pieprzem, kminkiem i majerankiem. I w tym momencie wiemy, że to będzie coś dobrego. Słuchajcie, jeżeli w ten sposób przy. Oczywiście, no, kawałek mięsa wcześniej myjemy, prawda? Oczywiście odkrywamy jakieś tam żyłki okay. i, i takie odstające, tłuste rzeczy. Ale później, jeżeli robimy z mięsem to, co powiedziałem przed chwileczką, no to już jest sygnał, że będzie to coś dobrego. Jeżeli pamiętacie podcast z naszym gościem, Uła układamy to wszystko w brytwannie lub żaroodpornym naczyniu szklanym obkładamy kawałkami jabłka i cebuli, podlewamy ciepłą szklanką wody, przykrywamy i pieczemy w nagrzanym piekarniku około godziny. Temperatura 180-200 stopni. Godziny na każdy kilogram mięsa, bo jeżeli robimy większą porcję, no to pewnie ten czas nam się uh -huh. wydłuży. Uh -huh. Uh -huh. Dobrze. Uh -huh. Tak, czy to mięso wcześniej obsmażasz, czy to mięso jakoś... Yy, po godzinie, proszę Pana, mięso odkrywam mhm. i ewentualnie podlewam wodą i piekę jeszcze przez 15-20 minut bez przykrycia do zrumienienia. Właśnie wtedy mięso nam się rumieni. Pana. I już jest gotowe. Możemy na wszelki wypadek, gdy nie jesteśmy pewni, przebijamy je przebijamy je takimi dużymi tymi wi widelcami, nie wiem jak to nazwać, takie dwa te są, ono będzie miękkie i to mm -hmm. jest znak, że już jest upieczone ekstra. Po czym wyjmujemy i teraz tak, wyjmujemy je, jak to lekko ostygnie i możemy razem z tymi warzywami albo osobno, albo możemy wyjąć to na deskę i odkrawamy takie, wiesz, plastry, takie płaty mięsa, tak, gdzieś około 2 cm na talerz i do tego robimy jakiś sosik, ziemniaczki, surówka z buraczków i mm, niebo w gębie. A Nóż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. I co jest fajnego jeszcze, co jest fajnego, jak to ostygnie, to później też możemy tylko już cieńsze płatki kroić i mamy... Jako wędlinę piękno, domową na zimno pyszną. Wędlinę, mhm, tak, pieczeń na jest, zimno. Wspaniało. Ale jeszcze zaczepiłbym Cię o ten sos, wiesz. Powiedz mi, jak, jak sos. taki sos byś do tego przygotował, co byś zaproponował. No bazą, ja bym miał, bazą to byłby ten, słuchaj, bazą byłby ten, to, co wyciekło. Ten płyn od pieczeni, o, taki, I tak, ten, oczywiście. Ten, no ale, tak, ale ten, jakiś ten, taki, wiesz, żeby taki fajny, jakiś bardziej wykwintny sos podać dla, dla gości, na przykład załóżmy, że pieczemy taką pieczeń dla, dla rodziny, która nas odwiedza, czy, czy od jakiegoś święta, no i, i jaki byś sos. A co proponujesz? A co proponujesz? No, chciałbym Cię zapytać właśnie jak, ale można by na przykład... Ja, to bym, ja robię prosto po sosu, jest to baza taka, zagęszczam to, słuchaj, skórką z mojego chleba, mhm. dodaję pomidora, jeszcze lekko powiedzmy, no, cebulkę podsmażoną lekko, na oleju Aha. i już. I już No dobrze, bo no, też no, jeżeli co, masz tam, tam to... miałeś co jabłka, cebulę, tak? Tak, to, tam to też można zmiksować. Można zmiksować, zmiksować właśnie przy pomocy e, urządzenia, które robi blendera. <grych> <grych> <grych> <grych> czyli blendera. Można to tą całą pozostałość w tym naczyniu, w którym piekliśmy, po wyjęciu mięsa z tego, z tej, z tej, z tej brytwanny, to wszystko sobie przelać do jakiegoś mniejszego pojemnika i zmiksować na gładką masę, tak. ewentualnie dodać trochę śmietanki, czy też jogurtu, jeżeli boimy się nadmiaru tłuszczu, ewentualnie troszeczkę e, zagęścić sobie to przy pomocy mąki. Mhm. No i teraz Ale no, my jak zagęszczamy no, no, i to właśnie. teraz tak znowu możemy zrobić to na, dwój, na, na, na, dwa na dwa sposoby, albo dodać mąki kukurydzianej, czy też sk skrobi ziemniaczanej na przykład do, do tej zimnej śmietany, troszkę ją posolić i wtedy to połączyć ostrożnie z sosem i poczekać, aż nam zgęstnieje. Albo też tak. możemy zrobić zasmażkę, czyli na dobrym, klarowanym maśle y, zasmażyć na patelni łyżkę, półtorej łyżki mąki wrocławskiej <grym> i wtedy no, zasmażkę możemy zrobić jasną lub ciemną Czyli no, patrzymy na ten kolor na patelni, na, na, na jaki ta zasmażka nam się e, zrumieni. do takiej. E, Paweł, no. do zasmażki to chyba będzie lepsza poznańska. Ona jest taka lepsza poznańska, wytrzej, no, wytrzej, no wytrzej. dobrze. Wytrzej, wytrzej, wytrzej. I, teraz, I teraz tą zasmażkę później łączymy e, z tym sosem i znowuż tutaj, e, tym razem do tej zasmażki dodajemy chłodnego tego, tego sosu, tej, tej pozostałości z tej brytwanny i sobie to łyżką rozprowadzamy, mieszamy, mieszamy, mieszamy aż nam powstanie taki gładki balsam, który też możemy na końcu ewentualnie jeszcze zmiksować przy pomocy blendera. No i tak możemy ten no, sosik troszkę zagęścić. tak pamiętać, pamiętać o tym tutaj przy tym mieszaniu, dodawaniu śmietany, pamiętajcie, żebyście nie robili tego zbyt szybko, bo Wam się zważy. Mm -hmm. No śmietana śmietana może to dać taki bardziej kwaśny no, troszeczkę smak, natomiast zasmażka no, to już będzie tylko e, zagęstnienie i ewentualnie jeżeli to zasmażymy z masłem, no to będzie taki troszeczkę taki, taki smak no taki bardziej spatelni. Można, mm -hmm. można też robić różne modyfikacje, bo można na przykład wiesz e, użyć grzybów suszonych, troszeczkę je namoczyć wcześniej, podgotować sobie e, na boku gdzieś w garnku, w, w w wodzie i później te grzyby też ewentualnie bardzo drobno posiekać, zrobić taką modyfikację, czy zrobić, wiesz, taki sos no na przykład ziołowy, na przykład z natką z pietruszki, świeżą, to dać jej dosyć dużo. I tutaj już, wiesz, tych, tych, tych sosów jest bardzo, bardzo dużo, ale faktycznie, no, z tego, co pozostaje nam w garnku pod tym mięsem, można zrobić fajny elegancki sos. Zresztą ta blacha też przy tej karkówce nam wspominała o tym co nieco, prawda? Tak, tak, oczywiście. Mhm. Że tak. A y, odnośnie tej wędliny na zimno, to też potwierdzam, no nie ma nic chyba lepszego na pewno wśród takich wędlin kupnych niż na przykład pieczeń z indyka na zimno czy jakiś kawałek cielęciny później na zimno w plastrach. No to jest fantastyczne. No i też, o, na przykład do... A, takiego mięsa, można zrobić fantastyczny sos chrzanowy. Tak, to szach, szach, sos chrzanowy, to ja pamiętam jeszcze. Nawet, słuchaj, pamiętam ten smak z przedszkola. Mm. Był sos chrzanowy, jajko na twardo i do tego był właśnie... i ziemniaczki do tego były, jeszcze to w przedszkolu takie coś... Są takie smaki, nie? jak też nie nigdy mięsa w sosie chrzanowym, no to też można sobie zrobić. Sos chrzanowy... No najlepiej mieć Ale to chrzan... z wołowiną. No, no z wołowiną, albo na przykład dawniej były, bywały ozorki yy, właśnie wieprzowe w sosie chrzanowym. Także jak nie znacie tych smaków, to warto się dziś zakręcić, poczytać, po zainteresować sosem chrzanowym. Bardzo fajny, jedyny w swoim rodzaju wyjątkowy Anusz. sos. Dobrze. nuż Dobrze. Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci ja jeszcze pokuszę się o jeszcze jedną potrawę jeżeli któryś z naszych słuchaczy a aktualnie jest na diecie Dankana, to niech się nie martwi, podam teraz przepis na bef strogonów, według Dankana. O, bez mięsa? No niemożliwe opowiadaj <śmiech> polędwica wołowa w cienkie, w cienkie paski cebula w piórka Aha, bo to nie Dietary. jest, bo to, to, to, ta dieta nie jest bez Sos mięsa. pomidorowy, mhm. proszę? To nie jest bez mięsa? Nie, nie, dieta tankana nie polega na tym, że się jest bez mięsa. Tam jest któraś faza okay, już okay. i później się już je tak różnie, prawda? Polędwicę podsmażyć i przerzucić do garnka. No, jak ci kroisz takie cienkie paski, no praktycznie jak zapałki prawie. takie podłużne cienkie paseczki, prawda? No zapałki może nie, troszeczkę no. grubsze, jak szturmówki może. To. Ale no, mniej więcej w takie długie, tak, tak, 3-4 tak, tak, centymetry radę. paski, ale o, o, o grubości pół centymetra może, no jak frytka bardziej. O, jak fryteczki takie. No, gruby makaron. Mhm, tak, masz rację, Dobrze. się. E, do garka i udusić e, na patelni. Pieczarki z odrobiną wody e, pokroić i wrzucić do mięsa. Mhm. To samo z cebulo. E, dodać e, wody do odpowiedniej konsystencji. Aha, czyli jeżeli to będzie za gęste, to dodajemy odrobinę wody. Mhm. Bo tutaj wiesz, e, zamiast tłuszczu to daje się wodę i ta woda jest tym takim medium, e, przekazującym ten gorąc z patelni do. Tak, ja bardzo wodyce, często duszę tram, mięso tam. bez tłuszczu zupełnie na, na, na patelni właśnie na tych takich gatkach. Y z, ze stali szlachetnej, z grubym, miedzianym dnem, zupełnie bez tłuszczu, po prostu odrobinę wody na dno, żeby to się, żeby to nie było na zupełnie na, na gołej blasze roz, roz, rozrzeżonej. I spokojnie, i pieczarki, i mięsa można robić, to fantastyczne są smaki, są super. A, już wiem, dobrze, sorki, słuchajcie, więc to było tak rzeczywiście, bo to zalewamy y, pomidorami, które otworzyliśmy z puszki jeszcze, wiesz? Mm -hmm. I, i tak jak wcześniej mówiłem, dodaliśmy jeszcze dodatkową wody i to wszystko dusimy do miękkości. Nie jest tu podany czas, więc to już do miękkości dusimy i już mamy taką potrawę, jak jesteśmy na diecie Dankana. No ale poczekaj, bo w kod... stroganowie to, jest... to jeszcze powinien być ogórek kiszony też pokrojony w takie drobne paseczki. No ja już nie wiem, to ogórka nie ma, też on nie pozwala jeść Ale generalnie ja sobie... tak. Cały właśnie, tak, cały cały dowcip w stroganowie jest w tym Złamaniu Z smaku ogórkami, ogórkiem. Tak, o, tak. Niesamowite. Ja uwielbiam Stroganowa. Nawet dzisiaj rozmawialiśmy o nim. Właśnie. I to jeszcze tak. Żeby dodać uroku naszemu podcastowi i żeby to nie był taki suchy jałowy, jeszcze trochę pozwolę sobie dzisiaj dodać o dwóch, napomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze no, o winie. Mhm. O winie dla tych, którzy mogą pić. Słuchajcie, smak wina nie powinien zdominować smaku dań. Podaje się wina od najlżejszych do najmocniejszych. Najlżejszych, czyli chodzi o wina takie lekkie, raczej cierpkie. Stołowe takie. takie. Wytrawne, mm. stołowe, tak. Natomiast to będą wina białe, natomiast wina słodkie, e to będą gęste, to będą takie wina ciężkie. E białe, czyli, czyli te będą te Białe przed czerwonymi. Wytrawne przed słodkimi. Młode przed starymi. Białe wytrawne, jako aperitif, czyli początek, prawda? Zasi mm -hmm. jak Zasiadam do stołu, jest na początku aperitif, oraz do owoców morza, ryb, wędlin, białych mięs. Drobiu, tak to drobiu, się sprawdza, chociaż teraz są pewne odstępstwa w tej kuchni nowoczesnej, ale a to, co mówisz, to, to, to jest prawda. Pamię to, oczywiście pamiętasz, co ja mówiłem o tej kaczce, jak wtedy mm -hmm. byśmy się zagłębili, a posłuchałem jeszcze parę audycji. Kaczka w portu, tak. No, jest taki... muszę um, zapomniał jak on się nazywa, ale później jak sobie przypomnę, to... Opowiem. Dobrze, dobrze, no ale wszedłem Ci w słowo, kontynuuj. Taki kucharz, który w, od czasu do czasu w kefemie opowiadał o jedzeniu. I teraz tak. E, następnie to są... E, następne wina to są czerwone, lekkie i też mogą być jako aperitif oraz do ryb też smażonych i w sosie. Wędlin, białego mięsa i drobiu z Mięsa dalej. wołowego, ptactwa i serów łagodnych. Czyli powiedzmy, widzisz, tutaj było tak i białe słodkie, i białe lekkie też może być. Mm -hmm. A ja czerwone, czerwone, czerwone lekkie mm -hmm. też może być, Czerwone, lekkie tak. I czerwone mocne do mięs wołowych, pieczeniowych i w sosie, ptactwa i zwierzyny łownej. To już oraz bardziej wytrawne. serów. Czerwone, mocne, no bo wiesz. Znaczy mocne to jest, tak, wiesz, się. to jest. No bardziej tu chyba chodzi o tą, o tą wytrawność, tak? Mhm. Dobrze, no i później do deserów mamy wina słodkie, ewentualnie też do serów żółtych, bo też nieraz podaje się y, lampkę wina z serem żółtym. No to mhm. też tutaj są różne. Y, Różne są szkoły, ale generalnie no, można zrobić tak, zestawienie takie, że jeżeli mamy ser pleśniowy, intensywny jakiś taki, to możemy go podać z słodkim, delikatnym, łagodnym winem, albo z kolei znowu go zestawić z winem intensywnym, półwytrawnym, czy też wytrawnym, o lekko na przykład pikantnym aromacie. I tutaj no, trzeba po prostu już indywidualnie próbować i wtedy znaleźć to, to takie idealne zestawienie, żeby żeby intensywny smak z intensywnym się nie, nie gryzły i nie zniosły, bo wtedy jakby nic nie zyskujemy. Te smaki będą walczyć w, w, na naszym podniebieniu. A czasami, wiesz, delikatne wino słodkawe i na przykład pikantny ser dają fenomenalne efekty. Ach, się rozmarzyłem. noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Tak, tak, no oczywiście słuchajcie. Ja jeszcze teraz powiem wam o no tak jeszcze, na szybciej, A jeszcze momencik, tak, jeszcze proszę. może jedno zdanie, że właśnie odrobina wina na patelni, zarówno jeżeli chodzi o opiekanie mięsa, czy o rizotto, o którym tam wspominaliśmy, czy tam paella, też była w jednym z odcinków, też właśnie później w efekcie końcowym dodaje nam ten fantastyczny, delikatny taki pos zapach winogron i taki posmak właśnie winny w ustach. To nie jest smak, to jest zaledwie jedna z nut w tym daniu. I no faktycznie potwierdzam, że odrobina wina w kuchni, zresztą nie tylko wina, bo też innych alkoholi się używa, jest w stanie fantastycznie nam wzbogacić nasze dania w nowe zdania smakowe. I Jeszcze bym powiedział może, jak już jesteśmy przy alkoholach, że są również takie alkohole jak aperitify, czyli Alkohol podawany na pobudzenie trawienia przed posiłkiem. I tutaj na przykład mielibyśmy dobrym um, przedstawicielem byłby pewnie martini i takie korzenne wina właśnie tego typu, ewentualnie campari, na przykład likier taki. Też jest pobudzający trawienie. Natomiast są też alkohole, które um, podaje się... Po obfitym, tłustym posiłku i nazywają się one digestiwy. Są takie na przykład jak unikum i tym podobne. Likiery takie jak właśnie jakieś benedyktyńskie, likiery ziołowe, również które pomagają nam, tak jakby strawić tłuste, ciężkie jedzenie, którego zjedliśmy dość dużo. Kurczę, myśmy Paweł niechcący weszli na niebezpieczny grunt, bo ja pamiętam tutaj kiedyś w katalogu był taki podcast o winie. Mm -hmm. ale on umarł. Nie daj Boże, ten autor tego podcastu, jak wysłucha tutaj naszych tych e, nie, prawd, wiary o winie, to zaraz nam tu wysparuje. No to mówimy to, co my wiemy. Może ktoś wie więcej i tak. ewentualnie chciałby się wypowiedzieć. Też zapraszamy w komentarzach. To na razie taki jest jakby zaczątek i wspomnienie o tym temacie, ale to no, na pewno należy wiedzieć, że coś takiego jak alkohol w kuchni występuje. No, na przykład też przy, wiesz, przy pieczeniu pączków dodajesz do ciasta łyżkę spirytusu, czy tam, czy tam odrobinę jakiejś wódki mocniejszej, żeby to ciasto później nie chłonęło za bardzo tłuszczu. I tutaj takich sztuczek jest dość sporo. Słuchaj, no może tak już kończąc ten właśnie alkoholowy temat, jeszcze zechcemy zaprosić któregoś z naszych fajnych znajomych, którzy wiedzą cokolwiek o alkoholu, też żeby nam być może sprzedali jakiś fajny przepis, no na przykład może Bania da się namówić i jakiś piwny odcinek, uda nam się z nim zrobić, ale taki piwno kulinarny. Dobra, Będziemy no, dobra. no to proszę Pana tak, e, pół litra spirytusu polskiego, do tego, e, do tego chyba pół litra, to będzie do tego litr, to będzie razem półtorej litry, tak. Do tego litr wody, albo półtorej litra wody, w zależności od tego, jaką chcemy mieć moc. Do tego e, szklanka miodu i sok wyciśnięty z dwóch dużych cytryn. Mhm. Pamiętajcie, że należy narpiew, bo nam się, żeby nie zważył, narpiew do wody, y, którą wcześniej zagotowaliśmy, albo wody źródlanej, wlewamy spirytus. On się rozpuści i dopiero wtedy dodajemy miód, ponieważ to będzie chłodne, to długo musimy mieszać, aż powstanie jednolita masa, aż się miód rozpuści. Jednolita masa, bajki opowiadam. aż się miód rozpuści i następnie, i następnie wyciskamy dwie przez sitko albo przez wyciskacz, wyciskamy dwie cytryny i ten sok dodajemy do tego wszystkiego. To wszystko mieszamy, wlewamy do butelek, zakręcamy, i odstawiamy. Są różne szkoły. Jedni wstawiają to do lodówki, inni wstawiają to do zamrażalnika na najmniej 48 godzin, a najlepiej to 3 dni i dłużej. Czyli powiedzmy, jak niedługo się zacznie jakaś osiemnastka albo jakaś się szykuje impreza, a jeszcze nie mamy zestawu do robienia sobie własnego alkoholu w domu z wysłotek albo cukru, to taki sposób jest też dobry robimy to najlepiej tydzień wcześniej i to się stoi i przegryza od czasu do czasu zaglądając do lodówki i dla tych, którzy lubią ślinka cieknie bierzemy alkohol w rękę zamieszamy i wstawiamy z powrotem i zamykamy lodówkę i po tygodniu będzie wyśmienita wyborna Ech, popijawa no, smacznego ale to jest podcast nie o kurde ja nie, wolno, nie wiem, czy wolno o tym mówić w ogóle, o takich napitkach w podcastach. Będzie się działo, będzie się działo. Powoli pijcie małymi kieliszkami, naprawdę, ręka Was nie zaboli, a będziecie mogli skontrolować, bo w pewnym momencie możecie stracić kontrolę, także uważajcie. No i nie, nie, nie, nie chylać się nad garnkiem podczas mieszania, bo paruje i może pójść w dekiel, tak? No dobrze, to no, opieściłeś jakąś tu niezłą nalewkę. Będzie wesoło. A co, a co na rano, co na rano? <laughs> Jakiś kefirek? No, polecam. proszę pana, no jak to? Żur! Tylko no, i wyłącznie no, żur. Ja polecam umiar i wtedy nic nie trzeba na rano. Tak jest. No dobra. Dobrze, to no, to tym powiem. optymistycznym, wesołym akcentem z tej strony mówił do was Jacek Kuchnitz. No i po drugiej stronie, jak zwykle, Paweł Brokopowicz. Pozdrawiamy i zapraszamy do komentowania oraz do następnego odcinka wkrótce. Cześć. Cześć. A nóż Widelec najsmaczniejszy podcast w sieci.